To są informacje polskiego Radia 24. Prokuraturę bada sprawę Zonda Krypto. Zdaniem śledczych klienci firmy mogli stracić nawet 350 milionów złotych. Narasta konflikt wpis wokół nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. O sytuację w partii pytaliśmy jedną z posłanek. Znamy daty zaprzysiężenia nowego premiera Węgier. Dojdzie do tego na początku maja. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. 350 milionów złotych – tyle, zdaniem prokuratury, mogli stracić klienci giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Sprawę bada prokuratura regionalna w Katowicach. Postępowanie dotyczy wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości kupna i przechowywania walut i kryptowalut, mówi rzecznik prokuratury Michał Binkiewicz.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 Wiemy, że tysiące osób są prawdopodobnie poszkodowane na działalności niektórych podmiotów na naszym rynku i to prawdziwy wstyd wręcz hańba, że prezydent Nawrocki nie podpisuje ustawy, która może zabezpieczać interesy Polaków. Przed głosowaniem w Sejmie premier Donald Tusk przekazał, że z ustaleń służb wynika, jakoby firma Zonda Krypto została założona za pieniądze rosyjskiej mafii. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że rząd stworzy trzeci projekt ustawy w tej sprawie. Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości to turbulencje, ale nie ma mowy o rozłamie. Tak posłanka ugrupowania Olga semeniuk Patkowska komentuje zamieszanie wokół nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Przystąpiło do niego kilkudziesięciu parlamentarzystów PiSu. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński przestrzegł przed wykorzystywaniem struktur partii do tworzenia nowego ugrupowania. Mamy co robić w najbliższym czasie, mówiła posłanka semeniuk Patkowska na naszej antenie. My dzisiaj musimy skupić się przez te kilkanaście miesięcy na odebraniu głosów nie tylko tych, które poszły na konto Koalicji Obywatelskiej, ale również tych głosów, które poszły na konto Trzeciej Drogi, Szymona Hołowni, jak również głosy, które przeszły i przetransferowały się przez te dwa i pół roku niestety, od nas do Korony Polskiej albo do Konfederacji. Członkowie powołanego przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus zapewniają, że nie założą partii. Prezes ostrzegł jednak, że jeśli do tego dojdzie, to wówczas ci politycy nie wystartują z list PiSu. Teraz kolejne fakty w sprawie strzelaniny w bystrycy Kłodzkiej. Zastrzelony w ubiegły piątek 26-latek miał kilka miesięcy wcześniej znęcać się nad młodym mężczyzną. Prokuratura uznała za wiarygodny film z udziałem kilku osób. W związku ze sprawą zatrzymano kolejne cztery osoby. Trzech mężczyzn odpowie za pozbawienie wolności i naruszenie nietykalności cielesnej. Kobieta dodatkowo za pobicie spowodowanie obrażeń ciała oraz posiadanie narkotyków. Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy potwierdził, że wcześniej nikt nie informował służb o tym zdarzeniu, w którym udział brał także zastrzelony 26-latek. Gdyby żył to miałby takie zarzuty jak dzisiaj ta osoba. Tych dwóch pozostałych mężczyzn, którzy w piątek uczestniczyli oni nie, bierali, nie brali udziału w tym zdarzeniu, które było przedmiotem tych przesuwań. Tylko ta osoba nie nieżyjąca ma tutaj związek z jednym i z drugim zdarzeniem. Prokuratura potwierdza, że nikt nie zgłosił również bójki, do której doszło kilka godzin przed piątkową strzelaniną w Bystrzycy. A to kluczowe, bo mieszkańcy zarzucali policji bezczynność. Zatrzymanym sprawcom poniżenia mężczyzny grozi 5 lat więzienia. Wobec nich zastosowano dozór policyjny. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Znamy datę zaprzysiężenia nowego premiera Węgier. Peter Modzior obejmie swoje stanowisko 9 lub 10 maja. Tego samego dnia na placu przed węgierskim parlamentem odbędzie się uroczystość z udziałem Węgrów. Na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli nowych klubów parlamentarnych ustalono, że pierwsze posiedzenie węgierskiego Zgromadzenia Narodowego odbędzie się w weekend 9 lub 10 maja. Lider partii Tiso chce złamać tradycję i tego samego dnia zostanie powołany na premiera. Z reguły odbywało się to dwa lub trzy dni po inauguracyjnym posiedzeniu. Po zaprzysiężeniu w parlamencie przy koronie świętego króla Stefana na placu Koszuta przed budynkiem parlamentu nowy premier będzie świętował z Węgrami zmianę władzy. Powołanie modiora na premiera nie oznacza automatycznie powołania rządu. Kandydaci na ministrów najpierw muszą być przesłuchani przez komisje parlamentarne. Rozmowy rozpoczną się w tygodniu po inauguracji nowego parlamentu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Na koniec pesymistyczne prognozy dla rolników. To w związku z pogłębiającą się suszą. Sytuacja w naszym kraju jest najtrudniejsza w Europie. Szczególnie dotkliwie odczuwają ją mieszkańcy obszarów pasi od Wielkopolski po Mazowsze. Na polach jest ekstremalnie sucho. W niektórych miejscach nie padało od miesięcy. Mówi rolnik z okolic świecia Michał Domachowski. Zapraszam.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 Noc przeważnie pogodna widzialność będą ograniczać gęstym mgły. Temperatura od minus 1 stopnia na Pojezieżu pomorskim 1 stopień powyżej zera w centrum do 4 na dolnym śląsku i na podkarpaciu. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w całym kraju spada udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu. Obecnie to 46%. Klimat. Popołudnie w Polskim Radiu 24 6 minut po godzinie 18 Podcast Polskiego Radia Strefa Wpływów Dzień dobry, zapraszam na podcast polityczny Strefa Wpływów. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia. Jak I... strzały, Roch Kowalski, Polskie Radio 24. A dzisiaj, szanowni państwo, porozmawiamy o Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które może być ostatecznie Stowarzyszeniem Rozwód Plus, czyli czy Mateusz Morawiecki i jego ludzie, prawie 40 osób, 40 prawie parlamentarzystów, czy opuści Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest właśnie pierwszy krok i zaczyna się wojna nerwów o to, czy Odejdą jako ci, którzy rozbijają prawicę jako zdrajcy, czy zostaną wyrzuceni, ale będziemy rozmawiać też o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie szefa BBN-u Sławomira i o kolejnym wecie prezydenta wobec ustawy dotyczącej rynku kryptowalut, której nie udało się, weta nie udało się odrzucić koalicji rządzącej, ale zaczynamy jak zwykle od tego, co było ważne, a co nieważne w minionym tygodniu. Widzę, że w tym tygodniu jesteśmy wyjątkowo zgodni. Wszyscy jako ważne podają nowe stowarzyszenie Rozwój Plus albo Rozwój Plus. Okazało, że nie mamy plus. instynktu politycznego, jakbyśmy, jakbym coś innego zgłosił, że, że jest ważne. Ale jak, nie dość, że to jest ważne, to jeszcze jakie to jest, smakowita jaka jest ta historia. Wczoraj, co Apletyczne. się działo, wieczorem w ogóle, znaczy w czwartek wieczorem, jakie rzeczy się działy. Podchody harcerskie, harcersko-maślane można powiedzieć. To opowiadaj, Ruchu, jakie, jakie były podchody. Wszystko oczywiście zaczęło się już dawien dawna, od, od konfliktu, który już Państwu wielokrotnie opisywaliśmy, ale koincydencja ostatnich wydarzeń, jeśli dobrze rozumiem, jest taka, że po zawieszeniu Krzysztofa Szczuckiego w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki doszedł do wniosku, że stworzy... Swoją frakcję już formalnie, bo jak rozumiem to stowarzyszenie Rozwój Plus, które Morawiecki za założył, jest pewnego rodzaju emanacją jego frakcji w Prawie i Sprawiedliwości. Były dwie narady, jeśli się nie mylę, na Nowogrodzkiej jedna narada, która miała być taką naradą polubowną i druga narada, z której to wczoraj premier Mateusz Morawiecki wyszedł. A potem wcześniej, jak, wyszedł. wcześniej wyszedł, a po tym jak wyszedł, to stwierdzono, że jego stowarzyszenie jest zagrożeniem dla prawa i sprawiedliwości. Ale czekaj, czekaj, bo zanim do tego doszło, to z nieoficjalnych moich rozmów z politykami, którzy przystąpili do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego wynika, że oni planowali, odpalić to stowarzyszenie w poniedziałek. Czyli dopiero za kilka dni. I nagle okazało się, że do prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotarły informacje, że powstaje takie stowarzyszenie, które może być frontą, może prowadzić do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. I prezes zwołał spotkanie właśnie w sprawie tego stowarzyszenia. I harcerze, czyli ludzie Morawieckiego, tak są nazywani w pisie, doszli do wniosku, że trzeba w takim razie opublikować, czy, czy zrobić przeciek do mediów z listą, żeby nie było tak, że przyjdą na posiedzenie właśnie jakiegoś konwentyklu PiSu, Komitetu Politycznego, czy PKP, czy Prezydium Komitetu Politycznego, czyli takiego najważniejszego ciała w partii i okaże się, że chcą ich wyrzucić. Zresztą takie były przymiarki, ale jak prezes zobaczył, że to jest prawie 40 osób i że w 188-osobowym klubie nagle się może okazać, że 40 parlamentarzystów z jednej znika. czwartej nie ma to no, okazało się, że nie można ich tak po prostu jednym ruchem wyrzucić. I roch opowiadaj dalej. No i zaczął, rozpoczął się chocholi taniec, można powiedzieć, pomiędzy prezesem Jarosławem Kaczyńskim a harcerzami, bo w serii wywiadów em, harcerze, czy też członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus utrzymywali, że takie ultimatum ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie istnieje, bo prezes Kaczyński, czy też kierownictwo PiSu miało postawić rozłamowcom, nazwijmy ich w ten sposób, Jasny, jasne ultimatum. Jeśli jesteście w Stowarzyszeniu Morawieckiego, nie możecie liczyć na miejsca na listach wyborczych. Do dzisiaj, do dzisiejszego południa, tak na dobrą sprawę, do dzisiejszego, czyli do piątkowego południa, yy, stronnicy Morawieckiego podtrzymywali, że nie ma takiego ultimatum, że yy, stowarzyszenie nie stoi w sprzeczności ze statutem partii. Tak utrzymywał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochanek, który wczoraj powiedział, że stowarzyszenie Morawieckiego rozmija się z celami Prawa i Sprawiedliwości. To no, aż... jest niezgodne ze statutem ze, partii. Że, że jest niezgodne <głos》>? ze to jest stowarzyszenie polityczne, tak twierdzi, tak twierdzi Bochenek. No i na, na, zdaje się najnowszym katalizatorem emocji jest prezes Jarosław Kaczyński, który zwerbalizował ekspresji z Verbis, to ultimatum, czyli powiedział, że stronnicy Morawieckiego na listach wyborczych nie będą, ale Jacek ma chyba jeszcze bardziej zna smakowite cytaty. Znaczy y, Chodzi o to tak, dzisiaj rano y, w tefanie 24 y, Krzysztof Szczucki mówił, że on jako członek założycieli, jako prawnik y, wie, że y, to stowarzyszenie nie stoi w sprzeczności y, z celami y, partii, ze statutem partii Prawo i Sprawiedliwość y, i zarzucił y, panu Buchankowi, że pewnie Pan Buchenek po prostu nie przeczytał statutu stowarzyszenia. Y też pan Bochenek nie mówi z sobą, tylko mówi prezesem. Ale właśnie i, i y, y, Krzysztof Szczucki mówił jasno, to nie prezes powiedział, to powiedział Bochenek. Y, o zdradzie to mówił Czarnek, y, o y, tam wypychaniu, o, o wychodzeniu z, z PiSu. O tym, że to jest rozwalanie jedności, tak, y, to mówił Błaszczak. Y, tak, to mówił Błaszczak i inni i cały czas nie było głosu prezesa y, i rzeczywiście wczoraj na tym spotkaniu PKP-u, dokąd Morawiecki był na spotkaniu PKP-u, y, to było dość polubownie. A później, dopiero jak Morawiecki wyszedł na wywiad do jednej z prawicowych telewizji, to się polubowność skończyła, no i była decyzja o tym, że jednak to stowarzyszenie łamie statut i że grożą członkom tego stowarzyszenia konsekwencje dyscyplinarne. I dzisiaj w południe prezes na pytanie Martyrawicz z gazety.pl powiedział, że no, stworzenie tego stowarzyszenia prowadzi, jawnie prowadzi do tego, żeby to jednak był nie rozwój plus, a tak jak wymyśliła to Renata, rozwód plus. No i to już jest chyba deklaracja prezesa o tym, że jednak e, oni uważają to stowarzyszenie za e, e, ciało obce czy, czy wrogie. E, ja jeszcze wrócę do szczęścia, Ale mnie się, na, po ja ale wiesz, ale mnie się, się najbardziej podobają tłumaczenia e, posłów e, Chorały i Michała Dworczyka, który był moim gościem w Bezuników. I oni mówią, e, no ale przecież nam chodzi o rozwój Polski. A rozwój Polski nie może być niezgodny ze statutem PiSu, bo PiS chyba też chce rozwoju Polski. No więc... i teraz ja rozumiem, <laughs> że tutaj... jest takie granie na nosie. Że tutaj pewnego rodzaju um, um, kamieniem węgielnym zarzutów prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest um, wpis Mateusza Morawieckiego w, w platformach społecznościowych, chociaż ostatnio słyszałem jeszcze, lepszą, e, jeszcze lepsze określenie, że to są platformy algorytmiczne, ale Mateusz Morawiecki dokonał tam takiego pewnego rodzaju manifestu politycznego. To jest bardzo długi wpis, w którym Mateusz Morawiecki pisze, że Polska potrzebuje dziś czegoś więcej niż tylko zmiany władzy. Naszym zadaniem jest tę energię zrozumieć i przekuć w konkretny plan działania. Nie możemy dać się wypchnąć z centrum polskiej polityki. To tam rozstrzygają się dziś najważniejsze decyzje i to tam musi wybrzmiewać głos rozsądku. W szerokim obozie, który chcemy budować, jest miejsce dla różnych środowisk, temperamentów i stylów działania. Każdy ma swoje metody uprawiania polityki i to jest wartość, a nie problem. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę cytować w całości tego wpisu, natomiast żeby dać głos drugiej stronie tego sporu, czyli prezesowi Kaczyńskiemu, dzisiaj ten cytat, o którym mówił Jacek, brzmiał Status partii jest równy dla wszystkich. Statut, oczywiście, że tak. Jest artykuł 6 jest zupełnie jasny artykuł 6 statutu i w związku z tym, jeżeli ta działalność będzie kontynuowana w tych formach, które mamy obecnie, bo te formy można zmienić oczywiście właśnie w tym kierunku od nowy, i wtedy jest wszystko w porządku. Tutaj prezes nawiązuje do stowarzyszenia Mariusza Ociepy, od nowa. Marcina, od ciebie. I dziękuję, Marcina. I dalej prezes Kaczyński mówi już, kończę. W tych formach, które mamy obecnie w Stowarzyszeniu Morawieckiego, jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust osób bardzo ważnych, że to jest pewnego rodzaju nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, to to jest przedsięwzięcie partyjne. W takim razie to trzeba wybrać. Trzeba wybrać, i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. I będą także wyciągane inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością. Słuchajcie, ale powiedzmy trochę o tym, co się działo za kulisami w ciągu ostatnich tygodni, nawet powiedziałabym miesięcy, bo toczyły się różne rozmowy, począwszy od rozmów na temat kandydata, na kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości, poprzedzonych takimi konsultacjami, między innymi prezes rozmawiał z Jackiem Kurskim, rozmawiał z Mateuszem Morawieckim, rozmawiał z Przemysławem Czarnkiem, rozmawiał z Patrykiem Jaki, i tam były dwie koncepcje. Jedna koncepcja to koncepcja maśla, że, że trzeba iść ostro na prawo, czyli walczyć z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Brauna i tutaj jest y, jakby droga do zwycięstwa pisów w najbliższych wyborach, a druga koncepcja, zupełnie przeciwstawna, to była koncepcja właśnie Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, y, Krzysztofa Szczuckiego, y, Marcina Chorały, y, właśnie o tym, że trzeba, że wybory wygrywa się w centrum I i oni uważają i przekonywali prezesa, że y, błędem jest y, ta cała awantura z Konfederacją, to licytowanie się na to, kto jest bardziej y, blisko prawej ściany, kto jest bardziej skrajnie prawicowy, y, kto bardziej wchodzi w buty Brauna, dlatego, że y, no, i tak oni nie będą mieli większości samodzielnej, y, więc potrzebują koalicjanta, y, niech PiS zagospodarowuje to, co jest od centrum na prawo, a skrajną prawicę zostawi Konfederacji i niestety koncepcja Morawieckiego przegrała. I oni sobie zdali sprawę, że Morawiecki, który ma bodajże chyba 58 lat w tym roku, no że takie okienko możliwości dla niego się powoli zamyka. Że nawet jeśli PiS wygra wybory, to Kaczyński powiedział otwarcie, że Morawiecki nie będzie premierem, że może być wicepremierem albo ministrem do spraw gospodarczych w przyszłym rządzie. A Morawieckiemu nie o to chodzi. Morawieckiemu nie chodzi o to, żeby być jednym z aktorów na scenie, gdzie Kaczyński jest reżyserem. Albo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 czy oni odejdą sami, czy ich, wywalą. czy ich wyrzucą, po prostu. I teraz jest przeciąganie liny, Morawiecki napina strunę, ogłasza stowarzyszenie i gdyby to był Morawiecki, dworczyk powiedzmy Szczucki, Jabłoński i Chorała, to by zostanie od razu wyrzuceni, ale że zobaczy, zobaczyli w PiSie i tutaj Psy, był... Że tam jeszcze że jest I tutaj nie był Perlecki wielki szok i tutaj był, wiel Mazurek. i tutaj był wielki szok w Prawie i Sprawiedliwości, że tych osób jest tak dużo. Przyznam szczerze, ja rozmawiałam z harcerzami yy, przez kilka tygodni dosyć intensywnie i oni mnie zapewniali, że tych ludzi będzie dużo, yy, ale nie, nie chcieli podać liczby i byłam sama bardzo zaskoczona, że to jest prawie 40 osób, bo myślałam, że może być ich co, na co najmniej kilkanaście. Ale ja się z tobą nie zgodzę, że że jest to przeciwstawna kon koncepcja do tego, co robi Czarnek, ta koncepcja Morawieckiego, dlatego że mi, harcerze, mówią, ale przecież my tylko rozbudowujemy to centrowe skrzydło. To może być jeden chór w tym pisie. To jest tenory, wersja oficjalna. To jest wersja base. oficjalna. No, wersja oficjalna, ale generalnie na razie, z tego co mi się wydaje, oni nie planują wychodzić z pisu.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 o to, co będą znaczyli po wyborach w XXVIII roku. To jest tego, bo, to jest ja... cały czas, bo to jest cały czas niepewne losy tej całej To jest partii. wersja pesymistyczna z tego, co ja słyszę. Od, y, od stronników Morawieckiego, stronnicy Morawieckiego uważają, tak. że Morawiecki, sam Morawiecki na starcie, na wyjściu ma 5%, gdyby wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Też słyszałam o takich badaniach. Że to jest 5% na dzień dobry. To znaczy, że oni wchodzą do Sejmu i y, y, y, y, y, y, to po pierwsze jest 5% dla Morawieckiego, po drugie to jest prawdopodobnie minus 5 punktów procentowych dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak, zdecydowanie. Więc y, myślę, że Mateusz Morawiecki nie chciałby być wypchnięty z Prawa i Sprawiedliwości albo wyjść teraz, teraz za wcześnie, lepiej za kilka miesięcy, żeby utrzymać efekt świeżości na wybory parlamentarne. Tuż przed kampanią. Tuż przed kampanią. Natomiast jest też obawa wśród części polityków Prawa i Sprawiedliwości, że ta partia bez tego y, obszernego, y, obszernego składu, który reprezentuje polityczne centrum, zejdzie na margines. Że to się stanie partia przede wszystkim e, religii smoleńskiej, Solidarnych 2010. Twardego, e twardego elektora, elektoratu. A twardy elektorat PiSu to jest 12-14%. To na pewno nie jest 20 kilka procent. Więc Mateusz Morawiecki, moim zdaniem, e, e, e, ko, ko, ko, ko, znaczy okoliczności są bardzo proste. Mateusz Morawiecki na początku próbował przejąć władzę w Prawie i Sprawiedliwości i zostać liderem tej formacji kiedy zobaczył na przestrzeni ostatnich tygodni, że nie ma na to szans, że prezes Kaczyński stawia na, to im przecież mówił Piotr Miller, pis PiSu i kandydata Czarnka, to Morawiecki zrozumiał, że jeśli chce to, co o czym mówiła Renata, jeśli chce jeszcze cokolwiek osiągnąć w polityce, jeśli chce rozdawać karty, a nie być tylko graczem, to moment jest właśnie, że albo teraz, albo nigdy. I jeśli w PiSie nie przejmie władzy, no to musi stworzyć coś własnego, żeby być, żeby być liderem. To zaskoczenie wśród PiSu jest dla zaskakujące, że taka duża jest ta grupa Morawieckiego, wystarczyło policzyć, ile osób pojawiło się na Wigilii, na wigilii Morawie, Morawieckiego. I tam było dużo było, więcej ludzi. To było już przecież pierwsze liczenie szabel, już wtedy o tym tak. mówiliśmy, a teraz y, no Morawiecki mówi, sprawdzam, tak? To znaczy, jak ktoś się zapisuje, to jest po mojej stronie. Ale że, Bo jasne, ja nie uważam, że oni natychmiast wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości. Nie. Natomiast to stowarzyszenie będzie kartą przetargową w rozmowach z Kaczyńskim też. I jak sądzę, jeśli nie uda im się y, uzyskać twardego zapewnienia że dostaną takie miejsca na listach, jakie by im gwarantowały wejście, albo że Prawo i Sprawiedliwość programowo jednak nie będzie też zagospodarowywać centrum, to będzie, te drogi będą się po prostu rozchodziły. I moim zdaniem to jest tak naprawdę nie do pogodzenia w tej chwili. I zresztą to mówi Kaczyński dzisiaj. Albo stowarzyszenie, albo partia, oni będą jeszcze przyciągać linę, bo nie jest mhm. w interesie, tak jak powiedział Roch Morawieckiego, żeby dzisiaj być wyrzuconym, albo żeby dzisiaj wychodzić, bo do wyborów jest jeszcze ponad półtora roku. W interesie ale, PiSu też nie jest teraz ale, słuchajcie, ale oni też mówią jasno. My nie będziemy yy, y, czekać, tak jak Marcin Mastalerek, na to, żeby się dowiedzieć chwilę po rejestracji list, że Kaczyński że, że zapewniał, ta, ta, ta. że, że super, miejsca będą, super miejsce dostanie Mastalerek, że będzie prowadził kampanię, a później się okazało, że, że niestety to PKW nie ma... Ale jest jeszcze jedna sprawa, bo yy, chodzi też o pieniądze tutaj. Pamiętajmy, że teraz jako partia Polityczna i y, jako EKR też y, ta frakcja harcerzy może y, robić, organizować różne imprezy, bo mają na to pieniądze. Bo Morawiecki jest szefem EKR. Bo Morawiecki jest szefem EKR-u i y, jego bardzo bliscy współpracownicy są europosłami, więc mogą te, te różne rzeczy organizować. Pisma mało pieniędzy, o tym jeszcze powiemy za chwilę. Ale y, pytanie, czy starczy tych pieniędzy na kampanię wyborczą dla nowej? oddzielnej partii, czyli jeśli to stowarzyszenie Rozwój Plus stałoby się Rozwodem Plus, czy im starczy pieniędzy na to, żeby zorganizować e, kampanię wyborczą? Ja wiem, że myślisz o Rarsie i nie, o paru nie. innych Właśnie rzeczach. Nie, w ogóle nie, zupełnie nie. O zakopanych słoikach, nie, nie, nie? o tych pieniądzach skradzionych. Myślałem o dwóch rzeczach. Myślałem przede wszystkim o tym, że taki Waldemar Buda i inni europosłowie, którzy zalegają ze składkami, oni nie zalegają z tymi składkami. Oni trzymają te składki ja do, na coś, na coś oni, innego. trzymają, inwestują w coś innego, a po drugie rozmawialiśmy także o tym. Jest duże zapotrzebowanie, przynajmniej część ponoć biznesu zgłasza zapotrzebowanie na partię centrową. Ja uważam, że Morawiecki jest akurat taką postacią, która małych, średnich przedsiębiorców, czy nawet dużych przedsiębiorców polskich może przyciągnąć do finansowania kampanii. No no sobie Polski Ład? Słuchajcie. Oni pamiętają. Słuchajcie. Słuchajcie. No My, właśnie, myślę, właśnie. myślę, że wiele... Jak zaczyna nam. się, słuchajcie, to rozkładać na czynniki pierwsze. To, y, jeśli chodzi o, o taką y, siłę przyciągania Morawieckiego, ja tutaj mam wątpliwości. Okay. Natomiast ewidentnie, y, PESEL ja już kilka miesięcy temu o tym pisałam w felietonie, że PSL szuka nowej trzeciej drogi. Morawiecki może być dla PSL-u i y, jego ludzie szansą y, na to, żeby docierać do tego elektoratu takiego centroprawicowego, do elektoratu, który, y, jak twierdzą ludzie Morawieckiego, to jest między 5 a 10 procent, że oni mogą na tyle liczyć. Gdyby jeszcze do tego udało im się przyciągnąć samorządowców, jakieś nowe środowiska, nowych ludzi, Ale pamiętajmy znane o się, no, po 2050. Wiecie, co, pa, pa, tam, tam tak. są też ludzie, którzy mogliby zagłosować na tą ewentualnie nową partię. Tak. Ja, ja pamiętam taką rozmowę sprzed lat. Jeszcze byłem w innej redakcji zupełnie i umówiłem się z jednym z członków ówczesnego rządu z bliskim współpracownikiem premiera Morawieckiego na taką rozmowę na OFIE. Pamiętam ją doskonale, bo, bo wyjątkowo ona nie odbywała się w kancelarii premiera, tylko poszliśmy na spacer po łazienkach. Bardzo miło okoliczności. I pamiętam na koniec tej rozmowy zapytałem się go, dlaczego w sumie tak na dobrą sprawę ta część młodsza Prawa i Sprawiedliwości jest nadal z tą częścią starszą, z, z, z sektą smoleńską, z Macierewiczem i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, ta, ta osoba mi wtedy odpowiedziała, to jest jeszcze nie jest ten moment. I wracają do mnie teraz właśnie te słowa, bo jedna z tych osób występuje jako, jako czołowa postać Stowarzyszenia, Stowarzyszenia Rozwój Plus. I myślę sobie, że, ale to jest ocena na, na szybko, to znaczy partia Mateusza Morawieckiego, gdyby udało jej się sprawić, że ludzie zapomną o tym, że albo, albo zapomną o winach Morawieckiego, albo Morawieckiemu uda się wytworzyć takie przekonanie co złego to Kaczyński, a co dobrego to ja, to partia prawicowo-centrowa bez oszołomstwa w postaci Macierewicza ma moim zdaniem szansę na przyzwoity wynik w najbliższych Ja, tego, ja, tego, ja tego nie wiem, ale to, to nie będzie co złego to Kaczyński, tylko będzie co złego to Ziobro. Bo, tak, e, bo tak. wiesz, między zawsze... To już teraz widać, że to. zawsze Ziobryści atakowali, jeszcze kiedy Morawiecki był premierem, to on był obwiniany o całe zło Europy i świata e, i teraz harcerze no, na... No, Ziobro Dobrystu. Morawieckim szachował Kaczyńskiego. Tak, tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo ja się zapytałem Poczekaj jednego... Zdanie. Kto kogo szachował? Yy... Ziobro Morawieckim szachował Kaczyńskiego. Czyli Ziobro mówi... Morawie... Tak, okej, okay, dobra, zrozumiałem. <laughs> yy, bo ja się spytałem jednego z yy, sygnatariuszy tego, tego Stowarzyszenia Rozwój Plus. No ale dlaczego nie wyjdziecie? Dlaczego teraz nie wyjdziecie? Ja mówi Jakbyśmy teraz wyszli, to wy byście przestali o nas mówić. A tak to mówicie o nas pod hasłem jest awantura w PiSie. I y, tu się muszę zgodzić. Rzeczywiście jest tak, że dokąd tam się będą ogniskie, te, no, zaogniały te stosunki między harcerzami a maślarzami, to my cały czas mamy y, o czym mówić, harcerze, maślarze. Y, zobaczcie, jak była awantura y, w Polsce 2020 50, to my cały czas mówiliśmy o tych tarciach. W tej chwili już nie mówimy albo mówimy mniej, bo, bo to zeszło na albo drugi o plan. innej odsłoni, o której pewnie jeszcze dzisiaj powiemy. No, tak, ale, ale mówimy dużo mniej i to, to za tym taki... to będzie szkodziło PiSowi, bo jednak tak. elektorat prawicowy nie lubi rozłamki i takiego... Roz, rozwałki i rozłamki A poza PiS. tym nie Słuchajcie. lubi, jak ktoś prezesowi pokazuje figę z makiem, no bo niestety ale Morawiecki i ci ludzie tych 30 kilku posłów pokazali w z matki. Ale, bacz, ale słuchajcie, jest... ja chcę wrzucić tylko to, co Dobra. powiedział Marek Migalski, bo może się do tego odniesiecie. E, Marek Migalski wątpi w sukces. Politolog, profesor Marek Migalski. Były też polityk PiS-u, wątpi w, wątpi w sukces Morawieckiego. Mówi tak, że nikt nie czeka na skruszonych pisowców, więc y, dla elektoratu PiS to będą zdrajcy. Ty, Dla no, twardego to, to elektoratu to... PiS na pewno będą zdrajcy, ale Prawo i Sprawiedliwość nie wygrywało wyborów przez kilka lat no, swoim twardym elektoratem, tylko um, elektoratem centrowym, który wybierał, zresztą już były badania na ten temat, nie chcę tego powtarzać, który wybierał Prawo i Sprawiedliwość z różnych powodów, często cynicznie, często pragmatycznie i tak dalej. No, dlatego twarzami w 2015 roku był y, y, Duda i Szydło, Duda a, nie i Szydło a potem przecież twarzą przez lata był Morawiecki no, przede wszystkim. Tak. tak? I to Morawiecki też y, doprowadzał, znaczy nie tylko on sam, ale doprowadzał do zwycięstwa. Prawa i, e, i, i Sprawiedliwości. To znaczy... Swoją drogą Morawiecki w roli tego, który ma zdobywać centrowy elektorat, e, to jest dosyć zabawne, bo ja kiedyś miałam z Morawieckim bardzo długą rozmowę, e, pisałam jego sylwetkę jeszcze wtedy dla Gazety Wyborczej, jak on zaczął opowiadać o e, archiwach, które są w Moskwie, o tym, że lustracja powinna w Polsce być przeprowadzona, e, to jest radykał. Jeśli ja przecież... chodzi o, o takie kwestie, to on jest radykałem, e, on jest synem Kornela Morawieckiego. Pytanie, czy on dzisiaj e, jeszcze jest radykałem? Jest, bo Kotel Morawiecki na... już nie żyje i może, <coughs> może to się zmieniło. Nie, on, jest, on dalej jest radykałem. Nawet on naprawdę wierzy w to, powiedzi, że. że Polsce powinna być przywrócona kara śmierci no że to, to, lustra... to, że nie odbyła się lustracja taka na twardo w Polsce, że to jest wielki błąd że e, z, z, z, część biznesu wyrosła w ogóle na tych e, różnych post-PZPR-owskich -PZ, ja, ja związkach. No, nie będę w to teraz wchodzić, natomiast wydaje mi się, że Sprawo i Sprawiedliwość jest w o tyle niekomfortowej sytuacji, że też Mateusz Morawiecki i jego stronnicy, nie wiem, znaczy umyślnie, tak świadomie, ale wychodzi na to, że oto my, tak się prezentują, zdroworozsądkowi, normalni, młodzi. Młodzi normalsi. Młodzi normalsi. Chcemy. To jest duża grupa młodych posłów. Chcemy walczyć o centrum, a nie chcemy z czarnkiem i z szyldem Oze z bo to nie jest tylko czarnek. To, to jest także twarz. I tu To terlecki jest także twarz Bąkiewicza. Ale Terlecki jako normal, z których chce walczyć o centrum. Terlecki zawsze walczy, nie? <głos> który... terlecki mikrofon. Hippies, yy, opozycji. Yy, yy, no, poza też zapoznany. Ter... Terlecki, terlecki nigdy nie szczędził gorzkich słów w Ziobrystą. Przez a 8 lat rządów tak. Prawa i Sprawiedliwości on był często najbardziej nieprzejednany w krytyce Ziobrystów tak, i prawdę. to na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Mówił, że się Więc... ciągnie partię w dół, jak uciek na, na Węgry. Ale musimy pędzić. Musimy już pędzić. Dalej? No dalej pędzimy, Oj, bo ja mamy dzisiaj ja dużo no. rzeczy. Ale to no, jeszcze mówimy. powiedzmy o pieniądzach PiSu. A, bardzo, a to jeszcze zanim powiesz o pieniądzach, to przepraszam, tylko wejdę Proszę. w zdanie, bo wydaje mi się, że to też być ważne w tym całym procesie. To znaczy, kogo poprze zaplecze medialne Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, jedna z telewizji prawicowych zaprosiła Mateusza Morawieckiego, a na dodatek... sabotowała y, Republika. A ta druga to tam mniejsza jest zdecydowanie. Y, I ta sama telewizja sabotowała y, partię matkę. No to znaczy? tak, tak. I Jacek sabotuje odpowiedź. cały czas. Y, to właśnie o pieniądzach chciałbym powiedzieć, bo to jest ważna rzecz. PiS... Y, Ponieważ ma obciętą e, część dotacji partyjnej, 46 subwencji. milionów subwencji, e, 46 milionów złotych. E, I przegrał w, w Wojewódzkim Sądzie administracyjnym e, skargę na ministra, e, na ministra finansów, że też że nie chce tych pieniędzy wypłacić, więc PiS prosi swoich po raz kolejny swoich wyborców o pieniądze i tak jak mówi prezes no, nasz kandydat na kandydata jeździ po Polsce to jest kosztowne, planujemy inne kosztowne wydarzenia Ludzie płacicie. Nawet małe sumy, ale płacicie. Yy, I jak powiedział prezes, każdy poseł płaci 1000 zł, każdy europoseł płaci 5000 złotych. Yy, no więc ja postanowiłem sprawdzić, jak to yy, wyglądają te płatności. Mam tu Nie, budynkowaną... ale tam był ten kod QR. Opowiadajcie, tak, no dajcie no I w czasie, gdy prezes mówił o tym, płacicie, apelował, płacicie, tak, yy, to na chwilę w telewizji Republika o godzinie 13.07 albo 13.06 pojawił się na połowie ekranu wielki kod QR, ale kod QR Republiki. E, I później e, i Mariusz Błaszczak, i e, e, e, skarbnik PiSu, e, były Henryk minister Kowalczyk, Kowalczyk, Kowalczyk e, mówili właśnie o tym kodzie QR. I na ich wypowiedziach już właściwie na stałe, na połowie ekranu ten kod to, QR. To ten kod QR zagościł, jest. kod QR Republiki. E, I to już była moja, tak, to była hamuwa, ja tylko przytoczę, co napisała pani y, posłanka Mazurek. Y, pani europosłanka Mazurek, kiedyś rzeczniczka PiSu. A teraz Stowarzyszenie Rozwój Plus. Y, a teraz Stowarzyszenie <grymny> Rozwód Plus. Rozwód <grymny> Plus. <grymny> <grymny> <grymny> <grymny> <grymny> Pytanie do dziennikarzy Republika, telewizji Republika. Czego się boicie, że zasłaniacie cudzy przekaz własnym. Tworzycie chaos informacyjny, który przypomina walkę o wpływy. Dajcie widzom zobaczyć wszystko i ocenić samodzielnie. Nie ja odpowiem pani, pani posłance Mazurek. Republice chodzi o to, że walczą o, o te same portfele, tych samych republik, Republika też nie ma więc, kasy. Więc jeśli ktoś odda na pis, to już nie da na republika. Jak da na republikę, to nie da na pis. No. I Powiem tak o to toczy się gra. Znam taką opowieść mojej znajomej emerytce. Pozdrawiam ją Podlaską. Jej koleżanka się skarżyła, że już na nic jej nie starcza. No bo jak daje 700 zł na Republikę Ile? i 700 złotych na PiS, to ona już nie ma pieniędzy po prostu. I na leki jej nie starcza. Tak starsi ludzie mają. Tak starsi ludzie mają. E... Na to może tak. te emerytury w Polsce są zbyt wysokie jednak. No ja wiem, jak patrzę na emeryturę mojej mamy, to nie Śmiję wiem. Śmieję się, Jacku, no wiesz, no, jeśli kto, no nie, Jak no. patrzę na swoją przyszłą emeryturę, to też nie A wiem. już masz wyliczenie, tak? No liczę, liczę właśnie. No, ja ale się doliczysz, no, ja nawet nie doczekam pewnie. Ale dobrze, bo powiedzieliśmy o tym kozie Query, to, to był skok na kasę, nie oszukujmy się. To był... Y, y, pan Sakiewicz, który jest prezesem Telewizji Republika, y, ma pseudo sakiewka. I to był taki... Y Sakwa chyba. <śmiech> właśnie. I tutaj urósł, otworzył szeroko sakwę po to, żeby ludzie, gdy PiS mówi wpłacajcie nam pieniądze i tu kod QR będzie i tak dalej, to on emituje swój kod QR. To był naprawdę no jeszcze... bezszelny skot na kasę, nie, zapomnij, nie zapomnijmy jeszcze o jednym z prowadzących w Republice, który krzyczał na swoich widzów, A, że ta. kiepsko idzie, I że słabo, w że, że więcej, że tak, że tak to pieniędzy. my do końca miesiąca nie dotrwamy. No więc Republika zacy, nie płaci swoim pracownikom. Yy, od miesięcy... A to, nie, nie, nie, Jacku. Od lat. Od <laughs> lat, nie od miesięcy. Od okay, od lat. Ale to... którzy już tam nie pracują. Trzeba jeszcze aby... wrócić do pieniędzy. Pisuj do tego apelu, Dobrze. bo prezes mówił właśnie poseł płaci tysiąc euro, poseł płaci yy, 5000 tysięcy miesięcznie. No wiemy, że Waldemar Buda od miesięcy nie płaci, bo to Jacek no więc Kurski. To mamy tutaj listę za 2025 rok, proszę państwa. Gruba dosyć lista. Pokaż. No czytaj, kto tam Nie, płaci, nie będziemy czytać, to to... przestań, tam jest 220 ileś pozycji. E, proszę Państwa, gdyby posłowie PiSu, 188 posłów PiSu, w 2025 roku wpłaciło po e, 1000 zł miesięcznie, czyli po 12 tysięcy rocznie, to PiS by miał e, dodatkowo ponad 2 miliony złotych. A europosłowie? A posłowie wpłacili, posłowie wpłacili 70 tysięcy złotych. Powiem Słyszenie tak, na jednym y, z czołowych miejsc y, tej listy jest mój znajomy, y, który sam jeden wpłacił, zobacz tam, na pierwszym miejscu, bez nazwiska, mhm. wpłacił 64 tysiące złotych. Jeden człowiek wpłacił 64 tysiące złotych. Natomiast y, małżeństwo państwa gwiazdów. Yy, czyli yy, no, legendy Solidarności. Ale ten, Oni który wpłaci... wpłacił tak dużo, to nie jest poseł. Nie, to nie jest poseł, to no jest właśnie. zwykły człowiek. Dlatego nie podamy jego nazwiska. Małżeństwo Państwa Gwiazdów, yy, no to są zasłużeni działacze Solidarności, Podziemia, yy, ale też yy, bardzo bliscy yy, sojusznicy PiSu i Kaczyńskiego. Ale Tobiasz Bocheński 5 tysięcy złotych wpłacił, Jacek Ozdoba 5 tysięcy złotych. No. Maciej Wąsik 15 tysięcy złotych. A na przykład Piotr nigdy nie dał pięciu kafli. Raz trujeczka, drugi raz trójeczka. Tutaj widzę. Ale pamiętajcie, że oni powinni, dwa że europosłowie... 5 tysięcy miesięcznie mają płacić. To ani raz powinni nie nie płacić 5 tysięcy, tysięcy miesięcznie. No, sprawdzaj. I dobra, właśnie, o, jeden to. człowiek y, z zapomnianej mazurskiej wioski wpłacił 69 tysięcy na PiS. Emeryt? 64 tysiące Emeryt na czy przedsiębiorca? Y, teraz już emeryt teraz już emeryt, e, państwo gwiazdowie po 69 tysięcy złotych wpłacili, e, a europosłom jakoś się nie chce i posłom wpłacać. I to jest dla mnie największy skandal, że PiS prosi swoich e, zwolenników, wpłacajcie, e, a tak naprawdę e, politycy tej... Jarosław Kaczyński. Znajdź mi tam nazwisko Jarosław no Kaczyński. Dobra, no ale nie wiesz. znajdziesz. Ile Mariusz ma, nie Kaczyński? Zero nul. A Mariusz Zero Tak. Kowalczyk, Henryk Kowalczyk chyba 5 tysięcy wpłacił. Więc... A Szyba, to Szydło? Wpłaca. Anna Zalewska wpłaca regularnie, Tobiasz Bochański wpłaca regularnie i to więcej niż musi. E, Piotr Miller znowu wpłaca mniej Więc niż tak musi. Są posłowie i europosłowie, którzy płacą. A Ale to jest znakomita mniejszość. Chyba tam nie ma nie mam. Tak mi się wydaje. Zalewska, tego... Anna bardzo, nie bardzo regularnie. W każdym bardzo. razie, proszę państwa, yy, yy, to jest taka... Yy, Płaczcie i płaczcie. Płaczcie, płaczcie, i, płaczcie. No i płaczcie. A my nie będziemy płakać, bo my będziemy organizować różne konwentykle za wasze pieniądze. I to jest taka kolejna hipokryzja PiSu moim zdaniem. Ale tu tak jak często... powiedział Jarosław Kaczyński, sfinans sfinansowali państwo kampanię prezydencką Karola Nawrockiego, to teraz sfinansujcie kampanię pis no. No tak, Ale niech oni Ale się, Jarosław się Kaczyński dopadają. przecież zarabia mnóstwo pieniędzy. Słuchajcie, wiecie ile w tym roku, no. w 2026 ja, roku. on jak, jak, jak był wiceprzewodniczącym premierem, posłem, emerytem. Prawda? Ma Daniel Obajtek jest bardzo Tak, oskruje. Daniel Obajtek jest też dosyć hojny. Natomiast chciałem powiedzieć, w tym roku, w tym roku 188 posłów już powinno wpłacić Dzięki. po 1000 zł za styczeń, luty, marzec. Mamy 3 miesiące, czyli 3 razy 188 pozycji wpłat powinno być. Mówię tylko o posłach. I co? No i Ile ma. pozycji jest na liście wpłat? To są wszystko oficjalne dane wzięte ze strony PiSu. Ile jest osób? 13 wpłat jest. 13 wpłat w 26 roku. Więc jak ta partia ma się nie skarżyć na braki finansowe, skoro na 188 posłów yy, jest tylko 13 wpłat z tego roku i to są w większości wpłaty europosłów? Ziesz co? Mógł prezes Kaczyński nie obcinać wynagrodzeń samorządowcom, posłom i senatorom, to może miałby większą egzekwowalność. No? Nie wiem. A ja myślę, że może nie wszyscy wierzą w to, że y, ta partia dokądś dopłynie. I... A może nie wszyscy wierzą w to, że ta partia jest w tak złej w, w kondycji finansowej. No, ale to, co powiedział Jacek, jest kluczowe. Tak, to, to... Że wiara w zwycięstwo w partii musi być naprawdę mi krótka, skoro y, powinno być trzy razy po 188, a jest 13 wpłat. No, no tak, no. I zobaczymy, jak to będzie do 27 roku, bo ja będę pilnie patrzył na te wpłaty A i jak na przykład harcerzy. Na przykład harcerzy. Albo, słuchajcie, było też tak, że przez 8 lat, ponieważ partia miała tyle pieniędzy, więc nawet nie interesowała się, czy posłowie wpłacają, czy nie, to się państwo odzwyczaili od płacenia na partię i teraz trudno jest to wyegzekwować ponownie. Dobrze, y niestety jesteśmy dalej przy naszym ważnym. A, i to pierwszy. Więc powiedziałabym, że jesteśmy y po y prawie 40 minutach na początku programu, więc... Y Szybko, ekspresem. Idźmy dalej. Nieważne. Bo Jacek ma jeszcze jedno ważne. Ja też już moje ważne poszło. To woła kasa. Dobrze, a ja mam jeszcze jedno ważne. Nie, ja to może ja najpierw. Ja, śmiało YouTuber Paweł Swinarski został członkiem Rady Nowych Mediów przy prezydencie. I to jest człowiek szerzący ruską propagandę, przed którym ostrzegały NASK i sztab generalny Wojska Polskiego. Pamiętają państwo sytuację, kiedy był atak dronowy we wrześniu rosyjski na Polskę. I po tym ataku rosyjska propaganda była taka, że to nie były rosyjskie drony, tylko ukraińskie. I tenże młody człowiek, bo on nie jest chyba, co jest dosyć młody, przynajmniej tak wygląda. Paweł Sfinarski jeszcze raz powtórzę, szerzył ruską propagandę, przestrzegały przed nim instytucje państwowe i nagle okazuje się, że on się odnajduje w ciele doradczym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ale w tym. tej Radzie jest więcej takich osób, tak. które są wątpliwej, jeśli chodzi o e, sympatię do Rosji, e, czy w ogóle do prawdziwości informacji, które e, kiedyś tworzyli na przykład. E, ja tylko powiem, że e, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, jakim jest prezydent, e, no nie powinien takich osób zapraszać do Rady. Ale to nie prezydent e. zaprosił, tylko Adam Andruszkiewicz, wiceszef jego, jego kancelarii, Dobrze, który no, ale... od lat namawia do współpracy z Białorusią Łukaszenki. No ale e, też nie, Zwierzchnik Sił daleko. Zbrojnych filmuje Putina. swoim nazwiskiem. Tak. Dzisiaj minister Bogucki w Sejmie grzmiał, że prezydent Nawrocki jest prezydentem antyrosyjskim, że jest ścigany słowa, przez słowa, Putina. Słowa. No właśnie, słowa, słowa, słowa, bo w takich ruchach czy w tej awanturze o sejf wcześniejszej. No, a, a, czy, a przepraszam, wsparcie dla Orbana, najbardziej rosyjskiego czy, yy, polityka w Europie, no to, agenta Putina to, to, to de To właśnie facto. Wychodzi, wychodzi szydło z worka, że tak powiem, przepraszam panią premier, ale no cóż, ja mogę poradzić. Wychodzi szydło z worka. Rochu. Ja mam jedno zasadnicze pytanie, a po co ta rada? No jest znaczy... już rada mediów narodowych, krajowa o rada Po to, żeby Radiofonii sobie budować środowiska dookoła siebie, żeby się obudować ludźmi, żeby jakby co mieć swoją parę. Ja mam nadzieję, że to społeczne jest udział w tej radzie? No ja mam nadzieję, bo tych rad to już jest no, kilkanaście. Już kilkanaście. Co, tak, z, co, co z tą radą parlamentarzystów przy prezydencie? Ale, ale miała, być, miała być rada, która konstytucję przygotuje nową, konstytucję, tak. która przygotuje nie ma. reformy wymiaru sprawiedliwości Sprawdzimy i tych to, rad to nie jest nie rada Ale jest jakieś mnóstwo czy, czy? rad, y, które po prostu, ja, ja, jak huba prezydenta. To ja staje. myślę, że to, jest budowanie sobie, że to jest budowanie sobie aparatu, budowanie środowiska. Tam są ludzie z całej Polski zapraszani. Ale to, po co? No właśnie. Ale po co? O budować? Trzeba dyskutować ta rada nowych pokoleń. Ale wyczerpaliśmy. Ale teraz, jeśli ja, no, jak nowe media, to internet. Tak, musi być może się dzieje w internecie, są potrzebował Są swoich powiem, emisariuszy osadzonych w kraju, żeby budować swoją partię. No przykład. to pan Swinarski na no, emisariuszach, no, no, no, na wschód. No wiadomo, co to będzie za cztery lata. tak? Za cztery lata wybory i być może będzie potrzebna jakaś pomoc jakiś ludzi, którzy będą ja to ograniczać ja ustawowo kleili. ograniczył to wszystko. W internecie, bo to chodzi o zespół. internet po prostu. Internet ale też no. powiedzmy, że Adam Andruszkiewicz, który sfotografował się na spotkaniu inauguracyjnym który tej jest rady, podejrzany o fałszowanie e list wyborczych. I za chwilę będzie oskarżony, zdaje się, Radio Z o tym doniosło, że ma być jak to oskarżenia w sprawie tych list na wybory samorządowe w 2014 roku. Andruszkiewicz wtedy był działaczem młodzieży Wszechpolskiej, skrajnie prawicowej organizacji i Według prokuratury miał fałszować podpisy pod listami poparcia, ale ten, że Andruszkiewicz odpowiadał za kampanię w mediach społecznościowych prezydenta i w internecie i on został oceniony tak, że bardzo się zasłużył i dlatego dostał takie stanowisko Bo i to teraz nie była buduje... Zła kampania, nie tak, no skoro wygrana, no to chyba jednak dobra i skuteczna, natomiast no teraz widać, że buduje no tak jak powiedział Jacek, takie środowisko wokół prezydenta, różnych influencerów, ja myślę, że, ja myślę, że te wszystkie te rady to temu służą, że y, być może jeszcze takie jakieś niektóre, te, te, takie profesorskie y, one nie są do budowania aparatu, być może do budowania jakiegoś takiego zaplecza intelektualnego, ale te y, wszystkie mniejsze rady jakieś właśnie sportowe czy... Y, ale ale Jacek, na przykład jest, gospodarcza jest rada gospodarcza czy ta. prezydencie, tak? I co z tego wynika? Ale to nie chodzi o to, że dzisiaj coś ma wyniknąć. To są ludzie, którzy są zaproszeni do rady i oni są, że tak powiem, takimi nośnikami idei prezydenta. Do tak. nich, oni, o nich ludzie tam w tych lokalnych środowiskach mówią, o, to jest człowiek Rady do Spraw Gospodarczych prezydenta Rzeczpospolitej. To są Zabierzamy, bardzo ważne tytuły. będziemy obserwować Radę y, do Spraw Nowych Mediów. I, I, moje, i, na rady drugie i inne rady ważne jeszcze proszę chciałbym. Bardzo, bardzo o chodzi mi o ministra Waldemara Żurka, który w tym tygodniu zaczął wygrażać, a właściwie stwierdził, że prokuratura, będzie, prokuratura krajowa będzie prowadziła postępowanie w sprawie sprawstwa pomocniczego wobec osób, które miały nakłaniać prezydenta e, Karola Nawrockiego do nieodbierania przysięgi od sędziów wybranych przez Sejm, Nie chcę wchodzić w dyskusję, oczywiście prezydent nie ma prawa nie odbierać przysięgi od sędziów, ale ja się tak zastanawiam, bo, bo Waldemar Żurek ostatnio się robi taki coraz bardziej radykalny i taki coraz ostrzejszy w swoich wypowiedziach, tylko mam takie poczucie, że to już się, że, że powoli zaczyna się zagalopowywać. Zakiwał się już, się już nieco. E, ciągłe mówienie o planie B, planie C i gotowości na na plan D, z których ostatecznie nie realizuje się żaden plan, no bo tak na dobrą sprawę, jaki plan B się zrealizował wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego, poza zaprzysiężeniem ich przed Sejmem, w jaki sposób Waldemar Żurek pomógł im podjąć obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym. No nie, Konstytucyjnym? teraz prokuratura się będzie zajmowała, bo dzisiaj przeczytałam, że Magdalena Będkowska i tak. profesor Szostak czy Szostek Szostek. Szostek. Złożyli doniesienie do prokuratury właśnie na to, że ta czwórka nie została zaprzysiężona, ale Dominik Panek, nasz wydawca, tutaj podsyła informację, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziów Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka, czyli jest też kontrdoniesienie. Dobre, ale ja, ja wracam do tego, do Waldemara Żurka, który zaczął wygrażać procesem wszystkim, którzy postępowaniem prokuratorskim, wszystkim, którzy pomagali rzekomo prezydentowi w podjęciu tej decyzji. Po pierwsze, jak złapać takie osoby? A po drugie, no mi to śmierdzi się no. Po prostu śmierdzi mi tak. to wykorzystywaniem funkcji prokuratora generalnego do celów politycznych, żeby wywołać efekt mrożący w kancelarii prezydenta. Niczemu to tak na dobrą sprawę nie służy, bo to postępowanie prokuratoryzmu nie wywoła żadnego nie wywoła efektu, mrożącego. efektu mrożącego. To nie jest ten prezydent, a poza tym, który się zmrozi. A to teraz, a dwa. Prokuratura nie dojdzie, nie skończy tego postępowania, więc to są jakieś Propagandowe jało, pro, pro, pro, takie, czyste propagandowe. No nie, ale słuchajcie Pytałbym przy okazji, co się dzieje, bo jakoś nie widzę teraz determinacji po stronie koalicji rządzącej, co się dzieje w projektem ustawy o rozdzieleniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, bo najśmieszniejsze jest to, że jestem w stanie przewidzieć, że tym razem Karol Nawrocki zgodziłby się na rozdzielenie tych funkcji. I właśnie dlatego koalicja nie jest Nie, na ty, na nie że Prokurator Barski będzie dalej. No właśnie, nie jestem przekonana, że Prezydent... Że prezydent krajowym, wręcz nie. przeciwnie, jestem przekonana, że Prezydent by takiego y, projektu, takiej ustawy by po prostu nie podpisał. Tak, czy się, nikt natomiast czy jak nie sprawdzam. Natomiast się rezygnuje z narzędzi, które się dostało po poprzednikach. To ale jest Zęgiel. jeszcze kilka Ustaw ważnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości między innymi ta ustawa generalnie... praworządnościowa, poczekaj, ta ustawa praworządnościowa, która, nad którą pracuje Sejm, która ma y, rozwiązać status tych sędziów NEO-sędziów uh -huh. po 2018 wybranych. No i prezydent mówi, że nie zgodzi się na podważanie statusu sędziów NEO, więc y, no tutaj widać, że będzie wszystko blokował. Natomiast ja chcę wotum separatum zgłosić, Proszę. bo y, Rzeczywiście dzisiaj jest taka sytuacja, że czterech sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania i plan jest taki, żeby nie tylko wyjaśniać, czy minister Bogucki, bo on konkretnie doradzał prezydentowi, złamał tutaj prawo, ale żeby też postępowania te dotyczące sprawdzenia, czy zostało popełnione przestępstwo przy niedopuszczeniu tych sędziów do orzekania, żeby to postępowanie dotyczyło też na przykład szefowej kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, która jest urzędniczką państwową jak był u mnie gościem Krystian Markiewicz, że powiadał, że oni siedzą na korytarzu godzinami, jak bo tam przychodzą, już teraz nie mogą korzystać z, z jakiegoś tam pokoju, tylko... No czy... z biblioteki nie mogą. Nie, nie tak, mo teraz nawet. się Siedzą na korytarzu po tak. prostu, ale dzięki temu widzą na przykład, że przed rozprawą była pani Anna Dalkowska, która jest w KRS-ie przed rozprawą dotyczącą KRS-u, była u pana Święczkowskiego, że był pan sędzia Schab, który zdaje się wybiera się teraz do KRS-u. No więc można też tam bardzo ciekawe rzeczy zaobserwować, tylko nie wiem, czy od tego są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, żeby siedzieć tam i, i takie obserwacje czynić no ale tutaj jednak państwo musi działać i państwo działa no więc co ten żurek ma No tak, yy, wejść osobiście to, i wprowadzić? Nie, ale ja myślę, że tylko, że akurat tutaj państwo nic nie zadziała, tak? Znaczy prokuratura. Ale ja nie wiem czy zadziała, no ale prokuratura bo... będzie sprawdzać czy zostało złamane prawo. Ale jak to, musiał, to musiałoby być, musiałabyś mieć udokumentowane, że po pierwsze ktoś prezydentowi zasugerował czy też doradził, żeby tak. nie przyjmował tego ślubowania, najlepiej na papierze jakbyś to miała, albo, bo w mailu. albo w mailu, a po drugie no jeszcze trzeba byłoby dowieść, że rzeczywiście ta opinia miała z strony krytykujesz na Żurka za brak ustawy o ym, rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, a z drugiej strony znowu krytykujesz go za to, że coś zrobił. Czyli ma robić, czy ma nie robić? Ale, nie, ale niech nie robi propagandowych rzeczy, niech robi rzeczy, do których prokurator generalny jest, że tak powiem, naznaczony. Czyli na przykład niech dba o to, żeby śledztwa, które y, toczą się od dwóch i pół roku i nie mogą się dotoczyć, albo nie mogą się zacząć bo są zgłaszane, a nie kontynuowane, żeby one się zaczęły toczyć. Powiem tutaj na usprawiedliwienie albo, że tak powiem, trochę usprawiedliwie ministra Żurka, że ostatnio były zmiany w prokuraturze w Katowicach. Pisała o tym Wyborcza i Rzeczpospolita i tam prokurator Wełna, który jest szefem tej prokuratury w Wydziale przestępstw, Przestępczości Zorganizowanej Korupcji poczynił spore zmiany. No, chyba usunął sześciu z dwudziestu prokuratorów po to, żeby właśnie ruszyć niektóre, y, niektóre śledztwa, jak choćby śledztwo w sprawie rządy krypto, y, żeby to się zaczęło wreszcie toczyć. I to jest taka robota, y, bo takie propagandowe, to, to o czym mówił y, Roch, takie propagandowe zawry, zagrywki, y, a sprawdźmy może, ktoś doradził prezydentowi i my go pociągniemy do odpowiedzialności, to jest moim zdaniem bzdura. Trzeba zacząć rozliczania. O tym dzisiaj mówiła zresztą posłanka, bo dalej. One już powinny kończyć. No. A tu się okazało, że po trzech latach Kuratura się zorientowała, że można zarzuty Morawieckiemu w sprawie razu postawić. Dokładnie, no więc... Trzy lata I o tym dzisiaj mówiła posłanka Bodnar w Sejmie rano, yy, że niech się wreszcie te rozliczenia zaczną. Albo niech one będą kontynuowane. Tylko niech z tego będzie. Jest... No. No. Kilkadziesiąt wniosków o uchylenie immunitetu. I co? Nie tylko politykom, no i, i część ile, polityków ma a, uchylone immunitety. A ile, aktów, ile aktów oskarżenia? Jest, do poczekaj, sądu. jest y, y, kilkanaście, bodajże siedemnaście wniosków o uchylenie immunitetów y, prokuratorom i sędziom, które blokuje pani Manowska w Sądzie Najwyższym no i są też akty oskarżenia na przykład w sprawie Funduszu Sprawiedliwości na przykład w sprawie Pegasusa więc... No... Tak, tylko, że, tak, tylko że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i w sprawie Pegasusa na razie przed sądem stają osoby nazwijmy to średniego szczebla. Drugiego planu. Drugiego planu. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości są to są osoby, które wyłudziły te pieniądze na Fundację Profeto. W przypadku Pegasusa to są między innymi ci funkcjonariusze którzy korzystali nielegalnie z tego oprogramowania. Natomiast decydeniali no, ale Michał nie... Woś wiceminister. Rozpoczął się ten proces Michała Wosia? Nie, nie wiem, nie ale wiem, on został y, na pewno ma postawione zarzuty. No, no, to znaczy, ja się że jest procesem na przykład Macierewicza. Jest, który jest, to tak, został na konferencji prasowej oskarżono kilka przestępstw i co? I nic. Y, ja rozumiem, że nie może się toczyć sprawa Ziobry. I Romanowskiego, no bo oni uciekli, ale jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, tak jak. Nie, ja nie bronię prokuratury, bo też uważam, że prokuratura powinna działać energicznie. I natomiast, i sądy. Ale poczekajcie, natomiast nie można powiedzieć, żeby się zaczęły rozliczenia, bo takich rozliczeń, jakie są w tej chwili, nie było w ogóle w trzeciej RP. Te rozliczenia są bezprecedensowe. Ale... To Są rozliczenia bez rozliczeń. To jest tak, że my mówimy, że coś się zaczęło, tylko nie widzimy efektów. Ale Plan, słuchajcie, no to też to jest nie wtedy, jest tak. jak postawimy kropkę, żeby okay. to nie było tak, jak robiła to A nie kropka pamię... to co to by było? No właśnie, pamiętasz raport o korupcji w PiSie, jak, dorsza, by jak był, dorsza znalazła. Ale kropka pani Pitera, minister? Pitera. Pitera. Minister Pitera. Ale minister to. Minister Pitera znalazła ale to by dorsza i to za było za jedyne... 80, albo za 6,80. Tak, to było na to było razie. że temat rozliczeń to jest temat, który wyborców aktualnie grzeje najmniej No dobra, ale dobrze, okej tylko Ale zaczęło się o rozliczeniach, będzie... więc ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o rozliczenia, to ja przynajmniej nie oczekiwałam, że w państwie, w którym yy, no, tempo orzekania w sądach jest, jakie jest, od czasów Ziobry, czyli od 2015 roku się wydłuża, a teraz jeszcze za czasów obecnej koalicji dalej się wydłuża, że, i, że, że prezydent nie chce powołać kolejnych sędziów y, do systemu, nie chce się zgodzić na to, żeby ci emeryci mogli wrócić do systemu okay. i orzekać, no to yy, tylko te nie oczekuję, się że to będzie od razu, a poza tym no, postępowanie też musi potrwać. To nie jest, pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł. Ja nie chcę, żeby były sądy 24-godzinne żeby, razie, przepraszam, dobrze. ale żeby polityk stawał i mówił, pana Morawieckiego proszę skazać, żeby on został skazany, po, ja żeby publika była w państwie, zadowolona. w którym no. przez trzy lata, po pierwsze, jak, jak te są dowody, to nie musi zostać jeszcze... śledztwo przeprowadzone. Jasne, ale większość tych spraw, po pierwsze, to jest dla mnie klucz, to nie jest kwestia opieszałości sądów, tylko opieszałości prokuratury. A to, do, to większość, zboda, większość tak? tych to spraw. Nie trafiła. Dla mnie pytać, co by było. Nie krótko, większość, krótko tylko na część. Co, by, co byłoby kropką nad. I dla mnie kropką nad i tego, co może zrobić prokuratura, jest przesłanie do sądu aktu oskarżania. Oczywiście. To jest nie rozpoczęcie procesu. I. Natomiast ja też nie chcę żyć w państwie, bo ty mówisz, że nie chcę żyć w państwie sądów kapturowych, ja też nie, ale też nie chcę żyć w państwie, w którym prokuraturze po trzech latach nieudolnego śledztwa w sprawie rarsu u i niemożliwości skutecznego ściągnięcia kuczmierowskiego od trzech lat do kraju. Po trzech latach mi się przypomina, że byłemu premierowi też można w tej sprawie zarzuty postawić. No, bo w ten sposób to my możemy sobie i za 10 lat przypomnieć, że Mateckiemu w innej sprawie cały ja też jestem za tym, żeby prokuratura działała szybciej. Natomiast y, my już jesteśmy ekspertami od wszystkiego i teraz się okazuje, że teraz jesteśmy ekspertami od prowadzenia śledztw prokuratorskich. Ja nie jestem. Nie jestem, nie wiem. Co prawda wkurza mnie to, że obajtek ale, ale były wielkie siebie. zarzuty, że miliard sześćset milionów poszło w piach na zakup ropy i ta ropa do Polski nigdy nie przyjechała i jakoś zarzutów, nie słyszę, miał to być wielka afera i nie, nie ma do tej pory zarzutów, ale jednak mam takie przekonanie, że prokuratorzy, że prokuratorzy, że prokuratorzy, bo toksisem jest łatwiej po prostu rozliczyć, tak, że prokuratorzy no, działają. Chciałabym zobaczyć, co oni zrobili. Ale o tym będziemy już rozmawiać i mam nadzieję, że nie tylko o tym, i że wreszcie wyjdziemy z naszej pierwszej kategorii ważne i nieważne i przejdziemy do wydarzeń, ale już w części podcastowej żegnamy słuchaczy polskiego Radia 24. Bardzo dziękujemy za uwagę. Renata Grochal, Roch -Kowalski i Dzięki. Jacek Czarnecki. Dziękujemy. Ale proszę, I zapraszamy z nami, na... proszę z nami zostać YouTube na YouTubie, na platformach podcastowych. Będziemy tam dalej kłócić się o politykę.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 Anna Grabowska. Zapraszam. Autopromocja.